Jest sobota, 25 maja 2019 roku. Słuchacie właśnie 239 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami dwaj agenci Wydziału siódmego, dwaj funkcjonariusze SB, czyli Michał Jakowicz. Witam Cię. Witam Cię, Szymas. Witam wszystkich słuchaczy. I Szymon Cieśniński, czyli ja. Witam również. Dzisiaj porozmawiamy sobie o... Hmm, no, nietypowym komiksie, bo o polskiej serii wydawanej w zeszytach i to przez y, dość pokaźne grono autorów, a mianowicie o serii komiksowej Wydział Siódmy. Wydział siódmy to stosunkowo świeży produkt na naszym rynku. Pierwszy zeszyt ukazał się we wrześniu 2018 roku i docelowo kolejne mają się ukazywać mniej więcej co 3 miesiące. Teraz niedawno ukazał się trzeci. No, tak w miarę się tego trzymamy. My dzisiaj porozmawiamy o dwóch pierwszych zeszytach z tytułami operacja Totenkopf i Larinę. Ale najpierw może jeszcze słowo wstępu, Jack, jak się w ogóle dowiedziałeś o tym komiksie? Trafiłeś na niego jakoś wcześniej? Wiesz to, ja o nim pierwszy raz usłyszałem już jakiś czas temu przy okazji przeglądania Gildi mhm. bo po prostu wiesz jak wszyscy w zasadzie my tak mamy, że raz na jakiś czas się siada do jakiegoś większego zamówienia i po prostu ja akurat w końcówce roku miałem tak, że przez chyba 4 czy 5 miesięcy w ogóle nie, nie kupowałem komiksów z różnych względów i jakoś tam, wiesz, pod koniec roku usiadłem do, do przejrzenia jakie mi się tam zaległości probiły. no i w sumie się bardzo mocno zdziwiłem, bo się okazało, że Gildia dosyć mocno poszła w, we współpracę z polskimi komikserzami. tam się nagle zaruiło od różnego rodzaju właśnie komiksów polskich twórców często też jakichś tam tych zinów, pojawiło się sporo też tych takich komiksów blanków tak zwanych, nie, czyli tam, mhm. gdzie można sobie kupić, żeby na jakimś konwencie zrobić okładki i tak dalej i tak dalej i między innymi wtedy właśnie zobaczyłem po raz pierwszy serię Wydział Siódmy i to, co przykuło moją uwagę to było to, że nie dość, że mamy do czynienia z zeszytówką to jeszcze tam od razu chyba te pierwsze zeszyty też były prezentowane w wariancie dwóch okładek, czyli wiesz no w sumie bardzo nietypowa rzecz jak na nasz rynek, no bo raz, o czym wielokrotnie już mówimy w Polsce w sumie zeszytówki prawie, że nie istnieją z różnego rodzaju względów w tej chwili no a dwa, też jeżeli chodzi o te warianty okładkowe, to Raczej to jest, mimo wszystko, no może nie unikat, ale, ale rzadkość na naszym rynku. No to, to pojawia się coraz częściej coś takiego, bo to przecież, chyba, Studio, Studio Lane pamiętam, z Dredem to w ten sposób kombinowało. No, no jest trochę wydawców, którzy w ten sposób też publikują, ale, no, no mówię, to nie jest zbyt częste. No i jak jeszcze, jakby przeczytałem, z czym mamy tutaj do czynienia, to stwierdziłem, że. Wypadałoby się tym zainteresować, bo brzmi to ciekawie, ale tak naprawdę sięgnąłem po to późno, bo dosłownie teraz na dniach przy okazji któregoś z ostatnich zamówień i takim motywatorem była układka trzeciego zeszytu, wariantowa, która ja stwierdziłem jest kapitalna, więc, no, taki wiesz, impuls do nadrobienia całości mm -hmm. tego, co wydano. To ciekawe, bo u mnie w sumie było podobnie, też natrafiłem na te zeszyty w ramach mojego researchu zakupowego, przy czym zeszyt pierwszy on ma taką okładkę troszkę palpową i szczerze mówiąc tak stwierdziłem, poczekam aż będą tam 2-3 zeszyty na rynku i wtedy je spróbuję kupić, no chyba, że jakoś bardzo długo nie będą się ukazywać, no to wtedy w razie czego sobie zakupię ten pierwszy zeszyt, żeby się nie wyprzedał, ale tak jakoś nie czułem jeszcze dużego parcia, ale już na etapie drugiego tomu, który się pojawił w grudniu bodajże byłem kupiony, bo już jego okładka, ta podstawowa, bo tak naprawdę tej alternatywnej nawet nie widziałem, ta podstawowa okładka już mnie skusiła, kupiła i właśnie dlatego nabyłem oba te zeszyty za jednym zamachem, no trzeciego jeszcze nie mam, no, ale też zapewne przy następnym zamówieniu do koszyka go wrzucę, być może też razem z czwartym, bo, czwar bo ten drugi zeszyt ma okładkę taką minimalistyczną, nie? Takie... Tak, tak, tak, ale, tak. Taki szlaczek, ale jakieś nie wiem, uśmiech Jokera, nie? z Batmana, czy jakieś nie wiem, zębiska czy coś. Czarne właśnie takie otchłanie w kształcie zębów na czerwonym tle. No i stwierdziłem, że, kurczę, to wygląda dobrze. Jest drugi zeszyt, czyli seria jakoś tam się rozwija i nie trzeba czekać na właśnie drugi zeszyt roku czy coś. więc warto w to pójść. I tak jak powiedziałem, jest to projekt interesujący, bo za scenariusze tutaj odpowiadają Tomasz Kątny i docelowo też Marek Turek, a za rysunki no właśnie wiele osób, bo założenie jest takie, że każdy kolejny zeszyt tworzy inny rysownik i dzięki temu możemy uniknąć tych długich czasów produkcji kolejnych numerów. Po prostu dany rysownik ma więcej czasu na przygotowanie swojego zeszytu i nie musi potem zaraz pędzić z następnym. I pierwszy zeszyt narysował Grzegorz Pawlak a drugi Krzysztof Budziejewski. Kto będzie w trzecim zeszycie? Ja tego jeszcze nie wiem, bo w sumie nie sprawdzałem. Ty już wiesz, ale na razie skupiam się na tych dwóch. No i właśnie. O czym w ogóle traktują te dwa zeszyty i docelowo ta cała seria? Jest to taka mieszanka właśnie horroru, kryminału, taki trochę właśnie kryminał paranormalny, yy, proceduralny, yy, dużo tutaj nawiązań do kapitana Żbika i też yy, mówi się, że to jest takie nasze polskie komiksowe archiwumix. Zgadzasz się z tym w ogóle? Zgadzam się. Paradoksalnie się z tym zgadzam. Mówię paradoksalnie, bo często takie hasła yy, są używane bardzo mocno na wyrost, Mhm. ale wydaje mi się, że akurat tutaj po tych pierwszych dwóch, trzech zeszytach no myślę, że te skojarzenia są jak najbardziej uzasadnione bo pomimo tego, że tutaj mamy do czynienia z historią umiejscowioną w przeszłości w PRL-u zresztą tak jak wspomniałeś, no nie bez przyczyny wymienia się też w kontekście Wydziału Siódmego chociażby kapitana Żbika no to mhm. jednak położenie nacisku na te kwestie paranormalne y, może budzić y, skojarzenia z archiwum Mix, y, no i to faktycznie idzie w tym kierunku i jak to wyszło to zaraz sobie pogadamy Dokładnie. Akcja pierwszego i drugiego zresztą też zeszytu rozgrywa się w 1962 roku i poznajemy los kilkoga pracowników tego wydziału siódmego. To jest specjalny wydział powołany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w którym służą funkcjonariusze SB i który ma się docelowo zajmować sprawami nadprzyrodzonymi, niewyjaśnianymi. No i nasi bohaterowie, wiadomo, pierwszy zeszyt pozwala im zawiązać taką wstępną drużynę, w drugim zeszcie dochodzi jeszcze jedna postać do naszej ekipy i nasza paczka wyrusza w teren, by zająć się różnymi sprawami. Nie chcemy może zdradzić za dużo, ale powiemy tak, abyście chociaż trochę czuli, z czym mamy do czynienia, że jedna z tych spraw to jest takie klasyczne ghost story na zasadzie ciała znikają gorzej z duchami i taka konsekwencja pewnej historii z II wojny światowej zaś druga sprawa już jest bardziej taka baśniowa pojawia się w niej pewna mitologiczna istota też tak w całkiem ciekawym kontekście i w dość kreatywny sposób zostaje tutaj do tego świata wprowadzona i jej funkcjonowanie też zaprezentowane no i Jerry, operacja Kopf, laginę, jak oceniasz właśnie te sprawy pod kątem, czy są ciekawe, tak? Czy wciągają cię takie historie, czy może już po obejrzeniu setek procedurali, setek właśnie horrorów nic Cię tutaj nie zaskoczyło i nie kupiło? No ja muszę powiedzieć, że jestem zachwycony tym, co tutaj dostaliśmy, dlatego, że pomimo, że to nie są historie może jakieś super odkrywcze no, no bo tak jak mówisz no, niejednokrotnie widzieliśmy już tego rodzaju procedurale, no bo po archiwum Mix to też trochę tych nawet procedurali paranormalnych nam się zrobiło, ale ten komiks jest bardzo sprawnie rozpisany bardzo fajnie umiejscowiony i scenarzyści, pomysłodawcy tutaj bardzo dobrze w mojej ocenie łączą różnego rodzaju wątki, bo mamy właśnie te wątki paranormalne, mamy fajne wykorzystanie umiejscowienia akcji w PRL-u w tych latach 60 które ma i swoje konsekwencje w tym, jak te sprawy wyglądają, jak są dobierane, czy na jakiej zasadzie w ogóle Wydział 7 ma te sprawy przydzielane, mamy tutaj ciekawie wykorzystywane nieraz odniesienia właśnie do przeszłości jeszcze świeżej, chociażby tej, tej drugowojennej no naprawdę, dla mnie ta seria na tym etapie zapowiada się jako coś bardzo, bardzo dobrego tym bardziej, że tutaj w zasadzie jakbym miał od tej strony takiej koncepcyjnej i fabularnej coś dopowiedzieć to tutaj w zasadzie gra niemalże wszystko postaci mimo, że, wiesz, to są króciutkie zeszyty, nie ma za bardzo miejsca, żeby, nie wiem, jakąś pogłębioną psychologię, no, chociażby rozpisywać tutaj tych postaci, ale, ale są interesujące, są ciekawie dobrane, bo ty wspomniałeś, że to są agenci SB, ale tak naprawdę to jest taka mieszanka, jak tam na kartach pierwszego zeszytu nie, słyszymy to wykorzystajmy ludzi także cywilów, na których nie wiem mamy haka, mhm. duchowieństwo tak naprawdę każdego kogo możemy wykorzystać kto jest specjalistą właśnie w takiej a nie innej dziedzinie I, i to po prostu gra to, to, to też nie jest jakby jakaś, no, jakaś nowość sama w sobie ale po prostu z tych takich teoretycznie dobrze nam znanych i wielokrotnie wykorzystanych elementów tutaj udało się stworzyć coś interesującego fajnego i wciągającego ja naprawdę jestem bardzo usatysfakcjonowany po tych pierwszych zeszytach mm -hmm, no właśnie te realia są tutaj obecne i jak o tym słuchacze teraz słuchają, to może tego tak nie czują, ale to daje bardzo dużo, bo rzeczywiście dzięki temu to nie jest po prostu kolejny taki typowy procedural, tylko już sam świat przedstawiony jest bardzo ciekawy. To, że tutaj trzeba nie wiem, się rozliczać z tej amunicji, nie wiem, z wykorzystania soli w trakcie misji, takie różne smaczki sprawiają, że ta rzeczywistość komiksowa żyje po prostu. Także nie czytamy po prostu opowiastki osadzonej gdzieś tam w jakimś takim świecie właśnie wymyślonym, tylko no w, jeszcze w konkretnych miejscach, bo tutaj też są nazwy ulic, nazwy miejscowości podawane, są te lata gdzieś tam też na marginesach widoczne i dzięki temu mamy akcję osadzoną w bardzo konkretnym miejscu i czasie, w bardzo konkretnych realiach z masą rekwizytów z tego czasu. Też właśnie wizualnie to jest wykorzystywane, dzięki czemu całość dostaje dodatkowe punkty, jeżeli chodzi o atrakcyjność. A same konkretne sprawy tutaj tygodnia, pierwsza i druga. Jerry, jakie je oceniasz? No, oceniam je dobrze. Muszę powiedzieć, że chyba bardziej mi się podobał drugi zeszyt, czyli Larinę ale ten pierwszy numer, czyli operacja Tottenkopf, on też jest fajny. To jest taka bardziej klasyczna historia, ale też wydaje mi się, że to zostało tutaj nieźle poprowadzone i jest w porządku. Ja nawet nie jestem w stanie wybrać, która opowieść mi się podobała bardziej, bo pod pewnymi względami właśnie pierwszy zeszyt kupił mnie mocniej, ale znowu w drugim było więcej takich rzeczy tak jak mówisz, nie zaskakujących, nietypowych, oryginalnych i dlatego nawet ciężko mi się tutaj zdecydować, ale też jestem absolutnie zadowolony. I jeszcze bohaterowie. Mamy majora Filipa Dobrowolskiego, który zarządza całym wydziałem siódmym. Mamy chorążego Szymona Wilka, Dominika Nina Jakuba Lange, medium Witolda, medium Aleksandrę i lekarza medycyny sądowej Bogu miłę Fischer. To jest nasz tutaj zespół z tego pierwszego do jego zeszytu. No i tutaj właśnie też. Bardzo zróżnicowane postacie, nie? Do tego chociaż tych stron jest niewiele, bo każdy taki zeszyt liczy sobie 32 strony, a tam są też dodatki na koniec czyli sam komiks to jest tam 20, nie wiem, 2-3, może 5 stron to mimo tej niewielkiej objętości o każdej z tych postaci można coś powiedzieć, a nawet jeżeli nie mamy zbyt wielu informacji na ich temat, no to jakoś tam intrygują, co nie? Tak, to naprawdę pod tym kątem tak jak wspomniałem chwilę wcześniej jest bardzo dobrze wyegzekwowane bo na tak małej objętości udało się tutaj scenarzystom rozpisać tak te historie, że my od razu pałamy sympatią do tych postaci wiemy kto jaką nie wiem, postawę reprezentuje, bo tu czuć że każda z tych postaci jest inna że każda trochę inaczej się zachowuje że każda nie tylko jest specjalistą w nieco innej dziedzinie, no tak jak wspomniałeś, mamy tutaj chociażby panią doktor, lekarz sądową, mamy Dominika Lina, mamy policjanta, czyli no, to, to widać, że to są ludzie różnej profesji, ale też widać w ich zachowaniu, nie? że każda z tych postaci trochę inaczej reaguje na to, z czym ma do czynienia, no, no, no bo tutaj, umówmy się, mamy do czynienia z jakimiś sprawami paranormalnymi, no więc z punktu widzenia ras Polski Ludowej, gdzie przecież jak wiadomo tępiono wszelkie przejawy Duchowości, w tym także oczywiście wszelkiego rodzaju, nie wiem, zabobony, przesądy i tak dalej, i tak dalej. I tu jest z jednej strony ciekawe, jak właśnie jak te postaci nieraz reagują na, na to, z czym mają do czynienia, a z drugiej strony, właśnie jak nieraz, nie wiem, wykorzystują swoje konkretne kompetencje, konkretne umiejętności w tym, aby przysłużyć się sprawie. Mhm. Mm no dobra, a jak to jest z grozą jeszcze, może temu poświęćmy chwilę bo w końcu jesteśmy w nawiedzonym podcaście czy czujesz tutaj, że ten potencjał związany z horrorem też został wykorzystany? czy został wykorzystany wydaje mi się, że chyba tak, tutaj czuć, że mamy do czynienia z horrorem i w niektórych momentach, w niektórych sekwencjach to ja byłem aż zaskoczony że tak bardzo tutaj autorzy poszli w kierunku horroru, bo przecież mamy w drugim zeszycie to otwarcie, kiedy mamy do czynienia z sekcją zwłok no to ja powiem szczerze, że trochę zbierałem szczękę z podłogi, jak zobaczyłem to, co tam dostaliśmy w tych, na tych pierwszych stronach drugiego zeszytu, to było super i no, mi się to podoba, fajnie to jest naprawdę rozgrywane pomysłowo i, i, i naprawdę dobrze to wygląda. A nie wiem, a Ty czułeś jakąś grozę? Tu, jak, jak Ci się to podoba w ogóle? Bo ja byłem bardzo kątem. sceptyczny przed lekturą, bo tak sobie pomyślałem, no na tak małej objętości, zwłaszcza jeżeli mamy mieć sprawę tygodnia w każdym zeszycie, to tak sobie pomyślałem, że no ciężko będzie wzbudzić jakąś, jakieś napięcie u czytelnika, ale się udało. Oczywiście, no właśnie, takie miksiki są krótkie, a czyta się je szybko, bo tutaj. Zaraz przejdziemy właśnie do grafiki, do tej warstwy wizualnej, ale no, leci się przez te kadry, tak? Nie dlatego, że, nie wiem, na przykład jest mało tekstu, ale po prostu bardzo dużo się dzieje i człowiek chce już być na następnej stronie, tak? Ledwo zaczynając poprzednie dwie. I przy tak szybkim tempie czytania, oczywiście, no, nie będziemy jakoś mocno przerażeni, ale też by pojawiały się kadry, które wzbudzają jednoznacznie niepokój, które. No, robią spore wrażenie i gdyby ktoś to czytał w środku nocy, gdzieś tam przy lampce jeszcze jakby ktoś młodszy się za to zabrał, to myślę, że gęsią skórkę może poczuć. Tak jak wspomniałeś, sekcja zwłok z drugiego zeszytu to mi się nawet skojarzyła trochę z Jun i to i z tym co tam się działo z ciałami ludzkimi do tego właśnie sposób nie wiem, rozmnażania się tej mitologicznej istoty i tego, co się dzieje z potomstwem potem, to też było przerażające. Tam jest taki kadr, no, tak, to jest mocne. gdzie można nawet nie zauważyć tego potomstwa, jak się szybko leci wzrokiem, nie dalej, ale jak się człowiek na tym skupi i zacznie liczyć te istotki i no domyślać, się, co się tam dzieje w tej przestrzeni, no to, wiesz, mnie tam dreszcz karku jednak przeszedł. Niby właśnie króciutki komiksik, a no napięcie było, ale też ten pierwszy zeszyt tak naprawdę Cała ta historia, ona też mnie jakoś ruszyła. właśnie Nawet ciężko mi powiedzieć dlaczego, ale yy, wiesz, te losy, tych ofiar wojny, tak, i to, yy, tam taki mam, taką mam scenę pod koniec, nie? gdzie yy, mam spotkanie z miejscową ludnością, o to, to też było poruszające, Do tego ta piosenka po niemiecku. Ja ci powiem, że potem chciałem ją znaleźć na YouTubie, żeby zrobić zajawkę do tego odcinka. Tydzień temu właśnie puściłem taki fragment jako zajawkę tej dzisiejszej rozmowy, tylko że się okazuje, że teraz ta piosenka jest wykorzystywana jako kołysanka, jako taka piosenka dla dzieci. Uh -huh. I wiesz, słuchałem tego, a w, w, z tyłu głowy widziałem te obrazy z tego komiksu no i to też było dosyć niekomfortowe przeżycie, powiem Ci, więc ja jestem pod tym względem bardzo zadowolony, że rzeczywiście na tak małej przestrzeni udało się wykreować tę atmosferę nadprzyrodzonego, też nie, nieznanego, niezrozumiałego no i też czegoś groźnego, strasznego. Jestem bardzo na tak. A poza tym nie masz wrażenia, że tutaj udało się zaprezentować dosyć różnorodne podejście do tematyki, mhm. bo na przykład tak jak rozmawiamy o tych dwóch zeszytach, to, to Ty mówisz tak trochę z lekkim zawstydzeniem, że Cię ruszył ten pierwszy zeszyt, a mi się wydaje, że on jak najbardziej może czytelnika ruszyć, bo to jest po prostu nieco inna historia niż w tym drugim zeszycie. Ta, ta druga jest taka bardziej klasycznie horrorowa, ale tak mięsista. klasycznie... Mięsista. Tak, mięsista, że tam jest sporo body horroru, mm -hmm. nawet gore momentami i, i naprawdę to tam są mocne sceny, takie kojarzone z horrorem. Ta druga jest bardziej w duchu tej takiej klasycznej grozy, gdzie mamy tak właśnie pierwsza, jakieś ghost... Tak, przepraszam, to pierwsza, tak, gdzie mamy jakieś ghost story, ale takie podszyte mm, smutkiem, czy, czy jakąś taką melancholią mhm. I, i to jak najbardziej wydaje mi się działa na, na czytelnika I, i to też jest kolejny duży plus dla twórców, że nie dość, że właśnie zaprezentowano nam odmienne podejście do, do tematyki tego procedurala paranormalnego, to jeszcze, że naprawdę na tej małej objętości udało się te emocje wykrzesać, nie? No bo to umówmy się nie zawsze jest łatwa sztuka i inaczej się pisze jakąś tam długą serię, kiedy mhm. możemy rozpisać historię nie wiem, na 100 stron, a inaczej kiedy musimy zamknąć całą opowieść na, na 20 paru stronach. Dokładnie. Ta pierwsza opowieść jest bardziej literacka, ta druga bardziej filmowa na razie, nie? Tak, no to jest dobre porównanie. Hmm. No dobra, no to teraz jeszcze słówko o prawie graficznej. Tak jak powiedzieliśmy, za rysunki w pierwszym zeszycie odpowiada Grzesiek Pawlak, za drugi zeszyt odpowiada Krzysiek Budziejewski. Czy nie wiem, no chcesz tu coś więcej powiedzieć? Któreś Ci się podobały bardziej, któreś mniej? Czy może podobnie? Bo to są różne style jednak, nie? <śmiech> To są bardzo różne stylistyki, przy czym ja jestem zachwycony samą koncepcją, że w każdym zeszycie mamy inne, innego rysownika, bo no, lubię coś takiego, naprawdę. To, to jest fajne, kiedy możemy z, zapoznać się z różnymi wersjami jakby tej samej historii w różnej oprawie graficznej, tym bardziej, że ona jest różna, ale tutaj na razie jakby nie ma dysonansu jakiegoś takiego, że przechodzi z zeszytu na zeszyt i, i nagle y, Cię to, ta, ta oprawa graficzna odrzuca. Ja Ci powiem, że mi się podobał, podobała y, oprawa graficzna drugiego zeszytu dużo bardziej. Też może stąd y, ja mam y, cieplejsze odczucia właśnie w ogóle co do, do tego drugiego zeszytu. Y, ona mi się tam bardzo podobała, naprawdę. Tutaj w wielu momentach y, ta grafika jest y, kapitalna y, moim zdaniem, mimo że ona teoretycznie jest taka specyficzna. Nie? Tu, tu pozornie jest tak, że często, nie wiem, jakieś twarze są trochę rozmyte, nie ma jakiejś takiej bardzo mhm. dużej ilości szczegółów, ale to są pozory, bo jak się człowiek przyjrzy, to widać, że to wszystko naprawdę tutaj fajnie gra i bardzo mi się podoba kolorystyka w tym drugim zeszycie. Wydaje mi się, że ten pierwszy, rysowany przez Grzegorza Pawlaka, on jest nieco bardziej oszczędny i mi się trochę mniej te rysunki podobały, bo one są takie bardziej statyczne, ja bym powiedział i te postaci nie wiem jak są rysowane to z jednej strony można powiedzieć, że to gra, bo tam czuć jakie emocje na przykład dana postać chce przekazać w tej konkretnej scenie, czy, czy scenarzyści jakie emocje chcą przekazać w danej konkretnej scenie ale z drugiej strony, wiesz, nieraz mamy jakieś tam te sekwencje bardziej dynamiczne a ja i tak miałem wrażenie, że to jest trochę takie statyczne rysowanie, ale, ale jedna i druga, czy oprawa jednego i drugiego zeszytu dla mnie jest w porządku. Mm -hmm. e, no właśnie u mnie jest e, troszkę na odwrót chyba, chociaż e, może inaczej rozwinę to, bo to nie jest tak, że tutaj coś mi się nie podobało. Po prostu te zeszyty jeden i drugi wyróżniają się świetnym kadrowaniem. Naprawdę tutaj mamy genialne przejścia między tymi kadrami i one są wszystkie napakowane maksymalnie. To znaczy często, nie wiem, jak mam jakieś większe kadry, to tam jakieś mniejsze elementy gdzieś się pojawiają, które nam pokazują małe fragmenty przestrzeni, czy nie wiem, jakaś część ciała nachodzi na, in, na kolejny już kadr, na kolejny panel i to naprawdę wygląda świetnie, jeżeli o to chodzi, co do samych rysunków rzeczywiście ten pierwszy zeszyt jest dużo bardziej statyczny, to widać w tych postaciach, one też są pociągnięte trochę grubszą kreską z jednej strony właśnie mamy te wyraźne rysy, z drugiej strony może minimalnie mniej detali w drugim zeszycie mamy natomiast więcej tego dynamizmu, ruchu to znowu te rysunki są trochę mniej wyraźne też kolorystyka w pierwszym zeszycie świetnie dla mnie zagrał światłocień i w ogóle operowanie szarościami czy czernią i bielą bo To też są ważne bardzo tutaj kolory, nie? bo najpierw mamy mm -hmm. te sceny tak, tak. zimą, potem akcję w nocy, potem tę taką smutną historię sprzed lat i to w tych barwach prezentuje się doskonale, za to ten drugi zeszyt ma więcej takich trochę wypianych, ale jednak żywszych kolorów, cieplejszych, właśnie jakichś czerwieni, brązów czy tych zieleni związanych z tą naszą istotką i to, to też wygląda bardzo ładnie. To wszystko jest właśnie dopasowane do siebie, mam wrażenie, więc nawet ciężko mi to porównywać, przy czym właśnie może przez to, że przeszedłem do drugiego albumu, nie, no to poczułem początkowo ten przeskok, te twarze na tych pierwszych, dwóch, trzech stronach tak średnio mi podeszły, ale jak już byłem, wiesz, pod koniec tego zeszytu i potem jak go drugi raz przeglądałem, to już stwierdziłem, że nie, okej, okay. po prostu, wiesz, musiałem się przystosować i w sumie to oba oceniam podobnie, oba mi się podobają. Tutaj... Nie, nie ma takich obrazków, które by jakoś mocno zapadały w pamięć, które by się chciało nie wiem, wy, wydrukować w większej wersji oprawić w antyramę, ale to jest bardzo, bardzo wysoce poprawny poziom i ten pierwszy zresztą mi się w sumie trochę kojarzy z Marvelem, nie, bo to jest trochę taka właśnie też zachodnia, mam wrażenie, kreska, tak rzemiosło z plusikiem, ten drugi natomiast bardziej mi przypomina Easy Comics i te właśnie starsze, mhm. przy czym właśnie jako stylizacja, nie? czyli nie, że tutaj nie dba o ten styl robimy to tak troszkę na kolanie tylko stylizujemy właśnie na te stare komiksy nasze ilustracje i jeszcze taka jedna rzecz w tym pierwszym zeszycie jest czasem problem z tłami to znaczy są często jednolite i to trochę czuć, zwłaszcza że znaczy jak się to czyta to można na to nie zwrócić uwagi ale gdy się go potem przegląda drugi raz to na przykład nie wiem, bohaterowie idą przez jakiś zalesiony teren jakieś ruiny no i my widzimy właśnie tam jakieś te słupy betonowe, tam resztki tego muru roślinność etc. a po chwili napotykają jakąś postać i tła nie ma, nie jest szare tło no tam niby jest szare niebo, tak, no ale to na ogóle ta roślinność te mory się rozpłynęły czy coś no i tutaj, no nie wiem, może czasu brakowało, tak może chciano się wyrobić na deadline, bo potem też się pojawiają takie ilustracje, gdzie tego tła troszkę brakuje, tak jest zupełnie jednolite, nie ma nawet żadnego gradientu, rastru, nic. W tym drugim zeszycie jest pod tym względem lepiej, bo wydaje mi się, go teraz nawet przeglądam, że no prawie każdy obrazek jednak ma jakoś tam przygotowane tło. Nie, no tak, rzeczywiście, tak. Drugi zeszyt już nie ma tego problemu, absolutnie nie. Tutaj tła są dopracowane. Ale też w sumie, jak ty wspomniałeś, przyrównując trochę ten pierwszy numer do e, stylu, stylu takiego e, mainstreamowego komiksu amerykańskiego, a, mhm. a tego ten drugi bardziej na easy komiks, to w sumie to jest o tyle ciekawe, że wydaje mi się, że to też nieźle ten styl pasuje do historii. W tym sensie, że no to, właśnie tak. wiesz, ten styl, który mamy w drugim zeszycie, wydaje mi się, że absolutnie by się nie sprawdził w, w, w takiej bardziej statycznej, bardziej melancholijnej historii z zeszytu pierwszego i odwrotnie. Nie? Także mhm. pod tym kątem też widać, że tutaj twórcy mają łeb na karku i wiedzą co chcą zrobić i wiedzą jak chcą te efekty osiągać, że po prostu tak to zostało dobrane, nie? że to, to po prostu to nie jest jakieś tam przypad, przypadkowe, tylko że to wszystko ma ręce i nogi pod tym kątem. Dokładnie. I jeszcze warto wspomnieć, że te zeszyty, chociaż króciutkie, mają jeszcze na koniec kilka stron dodatków. I ja może teraz zacznę, to są genialne dodatki. Ja byłem tak zachwycony nimi, bo to są z jednej strony na przykład zdjęcia biurka czy fragmenty właśnie oryginalnych ilustracji, odręcznie przygotowanych. Z drugiej strony na nie są ponakładane jakieś dokumenty właśnie stylizowane na dokumenty z PRL-u, wiecie, pisane na maszynie do pisania z odpowiednimi czcionkami, kolorami, pieczątkami, podpisami, właśnie jakoś tam odwołujące się do realnych dokumentów. Mamy jakiś tam raport właśnie z tego zużycia soli, czy tam wysłania kogoś na misję. Mamy legitymację, mamy jakieś tam pismo do komendanta, etc. I do tego też właśnie szkice, czy to właśnie takie wstępne, czy już takie prawie, że gotowe. No i to wygląda super, doskonale. Naprawdę i właśnie to jest w tak wysokiej jakości, nie? nawet te fotki, że głowa mała. No świetna rzecz, naprawdę wow. No ja nic nie dodam, ja się w pełni zgadzam. Kapitalna rzecz. Zaskoczyłem się, że coś takiego tutaj dostaliśmy, no bo tak jak mówisz, objętość tych zeszytów nie jest duża, a jednak no, jest ładnych parę stron tych dodatków, ale to jest super bonus, naprawdę. Świetnie dopracowane, też przemyślane, super. I to jest stylizowane wszystko na te akta, tajne akta, tak? jakąś tam dokumentację, bo nawet strona wstępna do dodatków przypomina na przykład taką teczkę z aktami, nie? czy coś takiego, no to świetna rzecz. No tutaj to jest kolejna rzecz, która świadczy o tym, że to, to jest bardzo przemyślany produkt. Tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, że twórcy mają konkretny pomysł na tę serię i na razie bardzo dobrze i konsekwentnie go realizują. Ja tak właśnie sobie teraz myślę, czyli rzeczywiście we wrześniu był numer pierwszy, w grudniu numer drugi, właśnie chyba w lutym numer trzeci. Nie, ten, ten czy nie, później był trzeci, trzeci jest teraz, na świeżo. On miał premierę chyba w kwietniu, wydaje mi się. No to kwiecień, no to tak cztery miesiące, to miesiąc bez opóźnienia. No i ten czwarty już jest zapowiedziany i ten numer trzeci i czwarty mają tworzyć jedną całość, jak już wiemy. No, też ciekawa rzecz, nie? No, bo zawsze będzie więcej miejsca, większe pole do popisu. No, i właśnie raczej jakiejś wielkiej mitologii tutaj mieć nie będziemy, ale te sprawy tygodnia na razie są bardzo ciekawe, więc liczę na więcej, na jak najwięcej. Tak naprawdę mam szczerą nadzieję, że ten projekt będzie się rozwijał przez kolejne lata. A w ogóle odpowiada za nie, za te wydania wydawnictwo Ongryz, bo o tym też nie wspomnieliśmy. Ongryz wznawia też zresztą kapitana Żbika bodajże. No, i teraz wydaje wydział siódmy. No, ja mam szczerą nadzieję, że tych zaszytów będzie jak najwięcej i że wszystkie będą trzymały taki poziom. Ja się w pełni pod tym podpisuję. Dla mnie to jest jedno z najprzyjemniejszych zaskoczeń w komiksowie w ostatnich miesiącach, bo wiesz, to, to nie jest może jakieś odkrycie, tak jak mówimy, nie wiem, coś unikatowego, niepowtarzalnego, ale to... Ale na swój sposób, jeżeli to wypali, to, to będzie tak, coś Tak, ale, ale po prostu to jest, to jest tak świetny komiks, że naprawdę, jeżeli chodzi o taki komiks rozrywkowy, to jest moim zdaniem bardzo wysoka półka, bardzo dopracowany, przemyślany fajnie realizowany komiks, fajnie realizowana seria. I tutaj, no mówię, tu teoretycznie mamy bardzo dużo rzeczy, elementów, które dobrze znamy, które wielokrotnie widzieliśmy, ale tutaj one tworzą fajną mieszankę, nie? Tu, wiesz, tu wszystko jest trochę znane, ale trochę nietypowe, nie? To, że mamy do czynienia z zeszytami, to z jakimi historiami mamy do czynienia, w jakim okresie i tak dalej, tak dalej. No to wszystko, o czym mówiliśmy, niby dobrze znane, a jednak... Fajny koktajl z tego powstał. Dokładnie. No dobrze, Jerry. Słuchaj, mamy widzę tutaj telegram. Telegram od ministra przyszedł. Musimy się zająć jedną sprawą, więc będziemy kończyć. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. A Wam kochani dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny nawidom podkaści. Kinderüberraschung. 4 Keks in einem Ei.